Jest trzynasta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Polsce. Europejska Federacja ogłosiła decyzję. Pożyczka Safe Coraz bliżej nasza reporterka sprawdza, co z umową w tej sprawie. Ostatni dzwonek na 800 plus w aktualnościach. Za chwilę przypomnienie dla rodziców. Polska organizatorem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w 2028 roku. Sportowcy powalczą o medale na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Nasz kraj po raz pierwszy będzie gospodarzem imprezy tej rangi. Według międzynarodowego kalendarza lekkoatletycznego zawody wystartują 3 czerwca i potrwają do 8. To już pewne. Polska podpisze umowę pożyczkową na dozbrojenie wojska. Dokument w tej sprawie będzie gotowy do podpisu być może już po majówce. Tekst umowy Warszawa dostała wczoraj od Komisji Europejskiej i Dzięki niej możemy liczyć na prawie 44 miliardy euro. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wie więcej o tej sprawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiałaś o tym z Magdaleną Sobkowiak, czarnecką pełnomocniczką rządu do spraw mechanizmu SAFE. Powiedz, co tak. mówiła, co teraz będzie się działo? O Pani minister potwierdza, że rzeczywiście do finału, czyli podpisania umowy pożyczkowej jest coraz bliżej. Po dłuższym majowym weekendzie wstępnie są rzeczywiście takie plany. To będzie duża uroczystość, tak zapowiada minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Z naszej strony wicepremier i minister, z strony Komisji Europejskiej będzie to komisarz do spraw obrony, czyli Andrys Skubilius, będzie pan komisarz Serafin, czyli odpowiedzialny za budżet, więc to też poważna organizacja tego, żeby tą umowę podpisać. Wicepremier oczywiście resortu obrony, Władysław Kośniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. To gwoli wyjaśnienia. No a teraz po tym, jak Warszawa dostała ten uzgodniony wcześniej dokument, o czym mówiłaś, a w nim treść tej umowy pożyczkowej, teraz trzeba jeszcze wszystkie dokumenty zeskanować, przekonsultować też z prawnikami, no i będziemy mogli mówić, co podkreślają przedstawiciele rządu, m.in. sam premier Donald Tusk o tym mówił dzisiaj w Nikozji, będziemy mogli odtrąbić sukces, czyli te 44 miliardy euro na zakupy dla wojska. Agnieszka Drążkiewicz dziękuję za te szczegóły. Premier Tusk tłumaczy swoje słowa, które padły w wywiadzie dla Financial Times. Szef rządu w rozmowie z gazetą zastanawiał się, czy Stany Zjednoczone będą lojalne wobec Europy, czy wyślą swoje wojska, gdyby Rosja zdecydowała się na agresję. Szef polskiego rządu podczas unijnego szczytu na Cyprze podkreślał, że chciał ostrzec wszystkich, którzy lekceważą deklarację amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.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 szef polskiego rządu ostrzegł w wywiadzie, że zagrożenie ze strony Rosji może zmaterializować się bardzo szybko. Sosnowiec oddaje hołd Łukaszowi Litewce. W Urzędzie Miejskim wyłożono księgę kondolencyjną. Do dnia pogrzebu flagi przed magistratem zostaną opuszczone do połowy masztu, a lokalne wydarzenia będą poprzedzane minutą ciszy. 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, działacz społeczny i organizator wielu akcji charytatywnych zginął wczoraj w wypadku w Dąbrowie Górniczej podczas jazdy na rowerze. Potrącił go sam są zarzuty dla policjanta z Warszawy, który po pijanemu spowodował kolizję w koło brzegu miał wtedy prawie półtora promila alkoholu. Informacje w tej sprawie zebrała Aneta Łuczkowska. Zatrzymany policjant odmówił składania wyjaśnień i odpowiadania na pytania. Nie powiedział nawet, czy przyznaje się do winy. Prokurator przedstawił mu zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności i grzywna. Wobec funkcjonariusza zostanie zastosowane porączenie majątkowe. Śledczy czekają jeszcze na wyniki badań krwi na obecność innych niż alkohol, substancji odurzających. Przypomnę, że poza konsekwencjami prawnymi Olgierda B. czekają też te służbowe. Został odwołany już ze stanowiska zastępcy komendanta Komendatora. Rejonowej Policji Warszawa Wola, wszczęta jest też procedura dyscyplinarna wydalenia go ze służby. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. To są aktualności: Jedynki. Ważny termin dla rodziców: do 30 kwietnia muszą złożyć wniosek na nowy okres rozliczeniowy programu 800. Jeśli ktoś zrobi to później, to przerwie ciągłość wypłat, tłumaczy rzeczniczka śląskiego ZUS-u Beata Kopczyńska.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 1, przybyło dwa. W Kępie Polskiej 213, Ubyło 2 we Włocławku, 146 przybyło 14. W Toruniu 162 przybyło 6. W Tczewie 307 ubyło 15. Na Sanie w Przemyślu 94 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 78 ubyło 3. Na Bugu we Włodawie 119 ubyło 3. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu 141 cm w ciągu ostatniej doby. Ubyło 4 u ujścia Nysy Kłockiej 276 ubyło 1 w Malczycach 168 ubyło 60 w Połęsku 84 było 5. Stan wody warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 167 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl. Polskie Radio Ogłoszenie społeczne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 15 minut po godzinie 13. Tylko szczerze. Tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. A dziś będzie o działkach. Myślę, że już najwyższa pora powrócić do tego tematu. Bądź co bądź mamy końcówkę kwietnia. Dni coraz yy, dłuższe, dni coraz yy, cieplejsze. No i nawet jeżeli zdarzają się jakieś wahnięcia w pogodzie, no to myślę, że już będziemy zmierzać ku takiej czystej, słonecznej wiośnie. Na, a potem oczywiście lato. Więc życie działkowe kwitnąć. Będzie. No to teraz pytanie do Państwa, bardzo proste. Czy warto mieć własną działkę? I myślę oczywiście o tych działkach, małych działeczkach nawet w miastach, działkach podmiejskich. Dlaczego warto? No i czy to nie jest jednak trochę y, taki substytut y, prawdziwego wypoczynku. 22 645 22 66, czekamy na państwa telefony, zarówno tych, którzy działki mają, jak i tych, którzy o działce być może myślą na poważnie, a kto wie, być może pojawią się również tacy, którzy byli właścicielami działek, ale się srodze rozczarowali i dawno się już czegoś takiego pozbyli. Zobaczymy. 22 645 22 66, a zaczynamy oczywiście tradycyjnie od sądy. Ja osobiście nie mam, ale wiem, że sporo ludzi, szczególnie takich, którzy mieszkają w blokach, to mają tego typu własność, żeby móc odpocząć sobie. Bardzo fajna inicjatywa wydaje mi się, żeby właśnie ci ludzie, którzy na co dzień mogą tylko w, no, w czterech ścianach w bloku być, to mają jakąś alternatywę. Moim zdaniem to jest dużo ludzi, bardzo to lubi. Potrzebne? Potrzebne. A dlaczego właściwie? Dlatego, że część ludzi jest bardzo szczęśliwa, jak może grzebać w ziemi odseparować od pracy, no i po prostu coś tam sobie sadzić. Czyli dużo czasu tam też spędzają, co oczywiste. No i całą masę. Jak już mają, to spędzają. Teraz mniej jest tych ludzi, którzy są mieć ogródki uciąkowe. To jest ten problem, ale to bardzo są ważne miejsca. Ja pamiętam, jak byłem skarbem, tam chodziłem, było wspaniale. Czyli taka enklawa zieleni w mieście. Tak, oczywiście. Powinny zostać? Szczerze mówiąc, tak. My myślę, że są potrzebne i coraz więcej młodych osób jednak chce tam Trochę poddychać zielenią, że tak powiem, bo świeże powietrze to nieraz trudno, bo jak jest usytuowany między arteriami jakimiś, to, to nic nie daje. A Ale odpocząć jest gdzie i myślę, że takie tereny zielone powinny być i nie powinny być likwidowane. A pani ma taki ogródek, a może bywa? Nie mam, bo niestety ja się nie nadaję, tam trzeba pracować w tym ogródku, nie tylko siedzieć. A ja ale chciałaby pani tam czas spędzać, tak? A tak, ale to korzystam z innych. Okay. No to warto, czy nie warto? 22645 645, 22, 66, jako pierwsza pani Krystyna. Dzień dobry. Halo, halo, pani Krystyna. Ja, tak, jestem. Tak, to słuchamy. Ja od co najmniej 50 lat y, mam działkę, działeczkę, y, taką bezobsługową. Nie hoduję roślin, one same rosną gdzie chcą i jak chcą. To znaczy dosadam swoje ulubione, właśnie w tej chwili gorki nie sadzę i Lilię ale na przykład mam pokrzywy, na których się rozmnażają motyle. Więc nie wyrzucam pokrzyw, nie wyrzucam mleczy. Poza tym to jest dla mnie ukojenie wszystkich bólów, jak ja to mówię, senioralnych oczywiście, bo jak pracowałam, no było trudniej, ale w tej chwili mam dzikie koty i zachęcam wszystkich, kto tylko ma odrobinę siły, Właśnie taką bezobsługową działkę mieć. Co to, to znaczy bezobsługową? One sobie rosną gdzie chcą, jak chcą. Trzeba z nimi rozmawiać, roślinkami, ptakami. Właśnie tu widzę gniazdo. Gołębie zrobiły, szpaki, kosy. Pszczoły właśnie mają swoje pojedyncze. przepraszam, no, rozumiem, że to jest taka, taki fragment dzikiej przyrody w mieście. To znaczy to jest działka... Trochę jaka, tak. Tak, mhm. tak, ja mieszkam pod Żegrzem, więc to jest taki... To nie jest dzika, to są ogródki działkowe. Ja mam 300 metrów z tej działki, ale nie przejmuje się nią wcale i ona sobie świetnie radzi. No to dlatego właśnie mówię, że to taki fragment dzikiej przyrody, dlatego że pani w to nie ingeruje, pani to pozostawia tak jak jest. Różnie z tymi działkami bywa, no bo przecież są też tacy działkowcy, czy też takie działki, gdzie bardziej porzeczki, bardziej pomidorki, bardziej jakieś drzewko owocowe, wszystko wymierzone, wszystko równiutkie. No to być może jeszcze dodatkowe pytanie, to który model działki bardziej do Państwa przemawia? 22645, 2266, ale to oczywiście nie jedyny aspekt naszej działkowej dzisiejszej dyskusji, bo jest wiele też um, innych pytań dotyczących szczególnie działek w mieście. Pani Hanna Milewska-Wilki, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, specjalistka do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Hanno, ten spór o działki trwa już od wielu, wielu, wielu, wielu lat. Z jednej strony bardzo często możemy usłyszeć, że działki to jest no trochę taka pozostałość jeszcze po czasach y, y, PRL-u i że ona kompletnie nie przystaje do XXI wieku, że to są bardzo często, mówię o, szczególnie o tych największych miastach, że to są bardzo często niezwykle atrakcyjne y, rejony, jeżeli chodzi o, o budownictwo na przykład, które są niejako zablokowane i wstrzymują rozwój miast w tym rejonie. Z drugiej strony możemy usłyszeć, tak, ale to są oazy zieleni, to są miejsca, gdzie e, miasto może oddychać, to są miejsca, gdzie każdy z nas, nawet nie mając takiej działki, no przynajmniej w teorii, w praktyce różnie to bywa, może przyjść i sobie trochę między tymi działkami pospacerować. To gdzie leży prawda? No rzeczywiście, po pierwsze, takie ogrody działkowe to są nawet starsze niż PRL, bo one są od ponad 100 lat w tej chwili już urządzane. Druga rzecz, rzeczywiście część tych ogrodów działkowych jest w atrakcyjnych miejscach, natomiast jeżeli Państwo popatrzą, to zdecydowana większość to były na przykład tereny tuż przy kolei, przy torach, jakieś takie tereny osłonowe koło większych fabryk albo tereny zalewowe. Więc y, tutaj y, y, niewiele, bym powiedziała, zostaje takich, które byśmy chcieli jak najszybciej przekształcić. One najczęściej są w tak zwanych klinach napowietrzających. Kiedyś po prostu projektowano miasta tak, żeby było w nich lepiej żyć, y, żeby były właśnie takie przestrzenie, może nie parków, nie, teren, nie zieleni takiej urządzonej i bardzo kosztownej wtedy, ale właśnie zieleni dostępnej dla ludzi, takiego kontaktu bezpośredniego z przyrodą, jak przed chwilą słyszeliśmy. I takie właśnie tereny tych klinów napowietrzających, no w tej chwili no są dyskusje, żeby je zabudować, no bo jedziemy jeden, dwa przystanki i ciągle są działki, a można by było postawić w szczególności mieszkanie albo biurowce. Natomiast ja jednak będę podnosić, że w przeważającej większości będzie to po prostu niekorzystne dla funkcjonowania miasta. Bo pozbywamy się tej zieleni, która może nie zawsze jest dobrze urządzona, ale jest to przestrzeń, gdzie możemy wyjść. A po drugie, może być niebezpieczne dla osób, w te, które w takim miejscu zamieszkają, bo tak jak mówiłam, to są tereny zalewowe. No to w takim razie do tych rozważań będziemy powracać. 22645 645 22 66. Pan Robert. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, witam państwa. Ja tutaj zabiorę głos jako mieszkaniec wioski, szczęśliwy mieszkaniec wioski. Powiem szczerze, działki nawet już warto zakładać na wioskach, bo deweloperzy wchodzą w granice, w granice wiejskie tak mocno, że już zaczynają budować dość spore blokowiska. To są małe, niskie bu budynki czteromieszkaniowe na przykład, ale są i warto mieć nawet na wiosce miejsce wytchnienia, spokoju, kontaktu z przyrodą... Mhm. Ale panie Robercie, przepraszam, no przyzna pan, że to na pierwszy rzut oka, przepraszam, nie oka, chyba ucha należałoby powiedzieć, brzmi to nieco absurdalnie. Działka na wsi. Nie, nie, nie. Nie zgodzę się z panem i tutaj yy, dzisiaj, proszę zauważyć, wioski się rozrastają. Mhm. Już tworzą się betonowe miejsca w wioskach. A to się naprawdę tak poza... zmienia? Tak. Ja mieszkam pod Oleśnicą w województwie dolnośląskim i naprawdę deweloperzy wykupili około 5-7 hektarów i dom koło domu, dom koło domu, dom koło domu. Jest tam oczywiście kawałeczek trawki, ale ta trawka jest przy drodze. Ta trawka jest obok sąsiada, a działka to jest jednak działka czy ogródek wiejski. My na przykład musieliśmy się odgrodzić od połaci yy, przyrody, płotem, bo nam sarny przychodziły w gości na og ogródek. I miło jest naprawdę wyjść na świeże powietrze, cieszyć się owocami, które zbieramy i cieszyć się naprawdę chwilami na świeżym powietrzu w słońcu. Jest pracy, nie można powiedzieć, że nie, ale naprawdę jest radość. Ale panie Robercie, nie będę ukrywał, że pan jednak naprawdę mnie zaskoczył tym, tym, tym stwierdzeniem, że już nawet na wsi warto taką działkę mieć. Ja oczywiście mówię o tym z perspektywy mieszczucha, no ja mam zupełnie inne wyobrażenie. Pan wie lepiej, pan jest na miejscu. Natomiast no po prostu to jest to jest zaskakujące i tyle. 22645 2266 Pani Hanno, myślałem, że będziemy głównie rozmawiać o miastach. No Okazuje się, że ten wątek, czy też ta potrzeba ucieczki do natury, to już nie jest tylko problem mieszczuchów, jak się okazuje. No tutaj pan wspomina, wspominał właśnie o takich działkach rekreacyjnych, bo to, o czym pan zasygnalizował na samym początku, to są ogrody działkowe, mhm. a tutaj mamy takie działki, bym powiedziała, bardziej rekreacyjne, właśnie takie do spędzania czasu, też już ich nie mamy w nowych planach zagospodarowania. Natomiast ja bym powiedziała, że to, co państwo podkreślają, kontakt z przyrodą bezpośrednio i blisko, to jest to, co wciąż jest dla nas bardzo ważne i czego potrzebujemy stosunkowo blisko. Dobrze, to w takim razie inny zarzut, albo inaczej, no powróćmy do tych rozważań, czy rzeczywiście w centrach miast czy centra miast, to są dobre miejsca dla, dla działek. Ja mieszkam na Mokotowie i od razu zaznaczam, ja nie jestem przeciwnikiem działek, natomiast są takie dwa miejsca w mojej okolicy, które nie są przyfabryczne, nie są przy torach, nie są przy fabrykach, czy też nie są terenami zalewowymi. Z punktu widzenia deweloperów rozwoju miasta to byłyby fenomenalne lokalizacje. I oczywiście ja zgadzam się z tym, że... Dobrze jest, gdy w mieście zostawiamy sobie zieleń, gdy zostawiamy przestrzeń. No, tylko tyle, że ta zieleń, ona jest jednak dostępna dla wybranych, jakby tego nie nazywać. No tutaj były plany, żeby otworzyć przynajmniej możliwość przejścia głównymi alejkami ogrodów działkowych i ciągle dyskusje pomiędzy właśnie organizacją e, e, taką zrzeszającą ogrody działkowe trwają, a właśnie tak naprawdę rządem, który reguluje te sprawy, bo samorządy bardzo by chciały. Nawet mogą współuczestniczyć w, w takim chociażby no, wywóz śmieci, które tam po drodze musi stać jakiś kosz. Um, więc tutaj jakby jest pewna wola współpracy ze strony samorządów. no Działkowcy bardzo strzegą swojego miejsca zieleni i oazy ciszy i spokoju coraz bardziej również regulowanej w takim zakresie, że właśnie no, nie można zabudowywać, nie można nawet czasami spalać w ognisku przyciętych gałęzi z krzaków czy drzew. I tutaj nie ma takiego porozumienia, żeby rzeczywiście tą zieleń otworzyć. Tak, są takie tereny, to co nazwałam kiedyś, to były właśnie te kliny napowietrzające i miasta nam się tak rozrosły, że teraz te przestrzenie są no, niemalże w centrum. Dlatego to jest atrakcyjne, no, szczególnie w tych naj kilku największych miastach. Natomiast z drugiej strony, no jakby warto też o tym porozmawiać, czy musimy mieć cały czas bardzo intensywną zabudowę, czy dzięki chociażby dobrej sieci y, komunikacji miejskiej, ten jeden, dwa przystanki dalej, jesteśmy w stanie podjechać. Na razie nie ma takiego porozumienia, żeby czy udostępnić tereny ogrodów działkowych dla osób, które mieszkają dookoła, czy właśnie, żeby to było... Łatwiej dostępne i przez kogo ma być to finansowane. Działkowcy podnoszą tutaj problem bezpieczeństwa tych osób, które odwiedzają ogrody działkowe, a z drugiej strony problem bezpieczeństwa tego, co na tych działkach mają. Więc na razie nie jest to sprawa prosta. Ja tylko przyznaję, że będąc specjalistką od spraw mieszkalnictwa, zajmuję się ogrodami działkowymi, bo również tam niektóre osoby mieszkają. No to w takim razie może ten wątek też warto będzie za chwilę poruszyć. 22645-2266. Pan Mieczysław, dzień dobry. Dzień dobry Właśnie jestem na działce 300 metrów Na której rośnie Dereń, dwie jabłonki Przereśnia, porzeczki czerwone Dwie, brówki Cztery I dwie to jest sześć I dwie to jest osiem Hortensie, agryst I ja nie rozumiem pani Która ma 300 metrów działki I jest Choduje po krzywy. Nie, nie, nie hoduje. Y, po prostu uważa, że działka sama się zarasta. Ja to rozumiem. Nie ma, nie ma potrzeby hodowania owoców, warzyw. Chcę mieć zieleń, po prostu. <śmiech> zieleń jest różna. Chwasty też są zielone. Oczywiście, że tak. Nie, no, no panie Wiczesławie, to... ja myślę, że o Ale... gustach i guścikach nie ma co dyskutować. Działka to jest ważne miejsce w pana życiu? No, oczywiście, że tak. Każdą chwilę wolną spędzam na działce. Jestem tutaj, mam 300 metrów, w którym mam zielono, owocowo, tak jak chcę. A nie czuje się pan trochę uwiązany tym miejscem? Absolutnie. To jest miejsce, na którym się odpoczywa. Mhm. No, z, tym, z tym odpoczynkiem, ja, ja, ja pani, z tym odpoczynkiem Panie Mieczysławie to jest różnie. Ja pamiętam, mój dziadek miał dziadkę, działkę. Dla mnie, gdy byłem dzieciakiem, to było absolutne przekleństwo. Czy nie było większej kary niż jechanie na cały dzień na działkę, gdzie było nudno, nie było co, co robić e, i trzeba było jeszcze, nie daj Boże, kopać grządki. No, słaba rozrywka dla dziecka. Ale być może z dzisiejszej perspektywy inaczej bym to oceniał. No to jeszcze pan Henryk. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam działkę od 1983 roku i jestem w tej chwili na działce. Już tu nie będę co wymieniał, ile tego tego hoduję, tylko mam tulipany, w tej chwili no, Dzisiaj posadziłem pory, selery, cebulę białą i pomidory z w szklarni. Także jestem z tego zadowolony. No, Mamy drzewka owocowe, o ja też mam swoją, sałatę mam swoją. Także jestem, proszę pana, bardzo, bardzo zadowolony, ale mam niepokój z tego względu, że Związek Działkowców nas coraz bardziej przyciska. Coraz, co roku to więcej musimy płacić. I, i jak w 1983 roku dostałem to działkę, to dzisiaj, w tej chwili to płacę 150% więcej, jakie otrzymałem. Mhm. O, to mnie najbardziej niepokoi. No, zdałem miejscowość pod Białostocka, o, także jest tutaj likwidacja nam tej działki raczej nie grozi. O, no i każdą wolną chwilę staram się spędzać na działce. Ale, przy ale panie Henryku, się nie... co, jest, co jest ważniejsze? Czy ważniejsze jest to, że może pan mieć własne owoce, własne warzywa? Czy ważniejsze jest to, że ma pan fajne zajęcie, nie wiem, w każdy weekend, każdego popołudnia na świeżym powietrzu? Co jest bardziej istotne? No. Tak, ja już jestem na meryturze, a ja już mam swoje ważne, swoje owoce, jednego roku więcej, drugiego mniej. O, no i ważne jest, że tak jak pan to znaczył, w w wolną chwilę mam, to mogę sobie przyjść. Jeżeli mam ochotę, we mnie to popracuję, nie mam, to sobie posiedzę czy poleżę, ale jak wnuczki przyjadą, to oni mówią, dziadku, chodź na działkę, bo my wolimy. Wolimy na działkę być jak w bloku. No i proszę bardzo, to jednak są gusta i guściki, również jeżeli chodzi o dzieciaki i młodzież. Panie Henryku, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. To pani Jana, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Właścicielka ja... działki? Tak, użytkowniczka działki, bo nie jesteśmy właścicielami, tylko użytkownikami A to przepraszam, przepraszam, nie mam Wiemy... działki, więc jak gdyby nie znam tych wszystkich właściwych określeń. W jednym z najpiękniejszych miejsc Warszawy, bo stary Mokotów, Okotów, imienia obrońców pokoju i chcę powiedzieć jedno, jest to dla mnie rajna. Pani Jano, przepraszam, przy której to jest ulicy? E, już mówię, ale ja niepodległości Wołoska odejńki A, no to, no to ja dokładnie to ja dokładnie o tych działkach właśnie wspominałem. Jesteśmy prawie sąsiadami. Panie redaktorze, to ja bardzo się cieszę, że jesteśmy sąsiadami, ale protestuję, żeby słuchaczy jedynki, do których ja od, zaliczam się od bardzo wielu lat, i najserdeczniejsze gratulacje z okazji i stulecia Polskiego Radia, żeby mówiono, że działki są zamknięte dla niedziałkowców. Nasz ogród od kilkudziesięciu lat jest otwarty. Dla osób, które nie są użytkownikami działek jest wspólny teren. Pani Jano, potwierdzam. Tak, oczywiście. Tak. Są działki i działki. Nie brakuje takich miejsc, gdzie działkowcy utrudniają dostęp oso osobom postronnym i nie chcą tego, tego, tego wstępu, znaczy nie, nie chcą tych wejść udostępniać, nie chcą udostępniać możliwości spacerowania czy też zwiedzania ogrodów działkowych. Ten ogród działkowy, Zniemy. tak, jest otwarty, bo nieraz byłem świadkiem, że można tam wejść. Pełna zgoda. I e, panie redaktorze, bo też są pytania o to, e, co one dają. E, nasz ogród jest na linii napowietrzania Warszawy. E, ma ponad 130 lat nasz ogród. E, coraz to się rozwija i co jest bardzo ważne, coraz więcej mamy młodych osób e, z dziećmi które przychodzą, budują piękne altany, ale i dla osób starszych, tak jak ja z niepełnosprawnością, ja w ciągu 10 minut z moim chodzikiem jestem na ogródku i nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć właśnie tego, tej możliwości, mhm. że jest kontakt z przyrodą, i dba się o te 300 metrów kwadratowych. To Pani Jano, to ja dorzucę jeszcze w takim razie jeden argument. Bardzo Pani dziękuję, bo akurat ten ogród działkowy, o, których, o którym Pani mówi, to jeżeli dobrze kojarzę, to jest niezwykła oaza jeży, jeżeli chodzi o, o te części mokotowe. Zresztą te jeże właśnie z tych ogródów działkowych na później, wieczorami, w nocy, bardzo często można znaleźć czy też spotkać na wielu podwórkach, na osiedlach, które otaczają ten, ten ogród działkowy. No to jeszcze Pani Maria, dzień dobry. Dzień dobry. Ja y, dzwonię z, z małego miasteczka, z Obrzeża właściwie. Miałam działkę taką y, odrol, odrolniczoną z przeznaczeniem na zabudowę i mieszkam na tej działce 30 parę lat ale sprzedałam obok działkę, bo podzieliłam to i, i wie pan, obiecywał mi pan, który to kupował, że nie wytnie tych brzózek i tych dębów, co, co tam rosły. To nie były wielkie drzewa, ale naprawdę to była taka, taka cudowna zieleń, zdrowe powietrze. Wie pan, jak zaczął Budowę, wyciął wszystko. Wszystko wyciął, później jakiś dom pobudował, położył kostkę, nasadził jakiś tuj i nie wiem, naprawdę nie rozumiem takich ludzi. I dlatego, jak tamten pan mówił o tej deweloperce, to jest też podobny przykład. Te miasta małe mają na obrzeżach te tereny, tak zwane rolnicze, i deweloperzy wkraczają teraz na nasze. Takie zdrowe powietrze. No, jak się okazuje, każdy grunt może być atrakcyjny, na każdym gruncie można zarobić, no i stąd takie, ani inne efekty. Bardzo dziękuję. To była pani Maria 22645-2266. W naszej rozmowie cały czas przysłuchuje się również gość i do tej dyskusji na temat działek wracamy już za chwilę. Składa. Polskiego Radia. Życzenia i gratulacje dla jedynki od partnerów z Europejskiej Unii Nadawców z Serbii. Czystytkę powodom 100-godzinne postojania prawo programu Polskiego Radia od kolega iz Radio Beograda. Język. Za 20 minut godzina 14 to jest e, tylko szczerze na antenie 1 645 22 66. Dziś rozmawiamy e, o działkach. Jaką rolę pełnią działki w mieście? Ile czasu spędzamy na, na działce? No ale też e, druga kwestia, czy taką działkę po prostu. Warto mieć. Ja spoglądam na jeden z wpisów, który pojawił się na naszym profilu facebookowym i dosyć ciekawy komentarz. Pani Danuta, lubię działkę u kogoś. Są trzy etapy posiadania działek. Pierwsze 5 lat, inwestycje, sianie, yy, sadzenie, etc. Drugie 5 lat, zachwyt, zbiory, odpoczynek, imprezy. Trzeci etap to kolejne 5 lat rozmyślań. Jak pozbyć się działki, kiedy i komu ją sprzedać, by gdzieś wyjechać. Bo przez 15 lat nie byliśmy ani nad morzem, ani w górach. Jak rozumiem, tylko działka, działka i działka. 22645, 2266. Jest z nami pan Krzysztof. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Panie redaktorze, działka to coś pięknego, coś wspaniałego. Czereśnie, teraz kwitnące, pszczoły pracujące na tych czereśniach. No to jest po prostu muzyka dla uszu. Tylko trzeba, właśnie gdzieś tutaj współgrać z tą naturą. A chciałem właśnie dodać, i tutaj poprzedników też, właśnie ten głos. Panie redaktorze, zapraszam. Ja mieszkam na wsi, y, mam działkę dosyć dużą, 30 arów, y, ogród, super, a za płotem deweloper kilka domów wybudował. No i miałem mieszkać na polu, a mieszkam, y, można powiedzieć, na osiedlu. Nieopodal deweloper 20 domów, 40 domów i to się dzieje na wsiach, proszę pana. Tak więc tam, gdzie jest biznes, y, no to wszystko tutaj w grze wchodzi, wiadomo pieniądze można dostać pozwolenia i nawet na działkach rolnych, które kiedyś były polami, da się dzisiaj niestety budować domy i troszkę zakłócać tą tą wioskę, taką typową wioskę. No to jest trochę takie bol bolące, bo człowiek jak się na wsi urodził, wychował. Mimo wie pan, że ja nie jestem rolnikiem, ja pracuję umysłowo, ale no gdzieś zawsze wiem, i że rolnictwo, że ta działka, ten produkt ekologiczny no jest nam potrzebny, tak? I, i, i bez mhm. niego, no niestety dzisiaj yy, yy, yy, co się dzieje w społeczeństwie, no Ale to panie Krzysztofie, do... to przepraszam, to, to powiedzenie yy, ucieczka na wieś, rozumiem, że ono zaczyna zyskiwać zupełnie inne znaczenie. To już nie ma takiej ucieczki z miasta do natury. To już nie jest to samo, tak? Tak, to jest ucieczka do, yy, na osiedle. To jest mhm. ucieczka na wieś, na osiedle gdzie czasami ten kawałek trawniczka jest, ale tam na pewno nie ma... tam na pewno nie ma drzewek owocowych, bo to są zbyt małe działki, żeby coś takiego tam było, tak? No to... I mówię, trochę to, to wszystko troszkę nie pasuje, no ale no, takie mamy czasy. Ale to, Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za ten telefon, bo to jest kolejny głos. Trochę zaskakujący, bo nie przypuszczałem, że taki wątek podczas rozmowy, no, o działkach wydawałoby się bardzo oczywistym temacie, że taki wątek zupełnie nieoczekiwanie się pojawia. proszę bardzo, no, rzeczy... Rzecz interesująca, rzecz ciekawa. Pani Iwona, dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, mieszkam na obrzeżach mojego, mojej miejscowości, kupując działkę dwadzieścia kilka lat temu. Od razu było podzielone na część mieszkalną i część działkową. Z jednej strony mam warzywnik, małą polikę, z drugiej strony mam owoce i wszelkiego rodzaju. I nie możemy, jesteśmy ludźmi 70 kilkuletnimi, nie możemy się z mężem doczekać kiedy po zimie można już wejść na działkę? Otwieram drzwi, mam tarasik, usiądę sobie i tak jak poprzednik mój mówił, śpiewają ptaszki, taki kosik, gdy ostatnio się u nas zameldował. Przepięknie, nie wyobrażamy sobie nie mieć działki. Pochodzę ze wsi i zawsze u nas była działka, zawsze się coś na niej robiło i nie wyobrażałam sobie. Żeby u mnie również przyjeżdżają wnuczki, zadowolone, siadamy sobie na trawce, robimy sobie grillka. Nie, nie, nie rozumie ludzi, którzy nie chcą... Nie, nie, nie lubią, o, może nie hmm. lubią. No to typowe myszuchy pewno, prawdopodobnie. Nigdy, <laughs> no, którzy nigdy, nigdy w rodzinie nie mieli żadnych działek, tylko po prostu do, albo właśnie u kolegów gdzieś na gila, albo coś, Ja sami, sami nie za bardzo, bo, bo, bo a, a, albo nie umieją, albo, albo nie chcą. No pewnie, to, pewnie nie chcą, no, tak jak rozmawialiśmy. Są gusta, guściki, no mamy tak. różne potrzeby i, i różne oczekiwania. Pani Iwono, bardzo, bardzo dziękuję. To był zdecydowany głos za działkami, no to Zobaczymy w takim razie, e, jak się wypowie pani Karolina. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, miło się słucha tutaj tej radości, która e, płynie od słuchaczy, którzy posiadają działki. Ja osobiście działki nie posiadam. Mam około 40 lat, mieszkam w małej miejscowości na północy Polski. Natomiast chciałam e, zauważyć, e, jaką Korzyść niesie posiadanie działki z mojej własnej obserwacji osób, które ją mają. Chodzi mi mianowicie o osoby o wieku około od 50 i wyż, tak? Są to osoby, które mają po zakończonej karierze zawodowej często albo życiowej, różnie to w życiu bywa, mają czas, mają chęci. I oczywiście mówimy o osobach, które chcą taką działkę posiadać. Tak? Jest to po prostu zdrowe, psychicznie. To jest bardzo, mhm. uważam, potrzebne dla osób w pewnym wieku, aby mieć jakiś sens w życiu. I każdy ten sens myślę, że ma inny. Tak? I Czyli myślę, zamiast to... siedzieć w fotelu, Oczywiście. strykać po programach telewizyjnych, Oczywiście. mamy tak. zajęcie, mamy ruch, mamy trochę wysiłku, który też się nam przyda. Tak i jeszcze ważna rzecz, też myślę, obserwując duże miasta, zauważam, że do mojej miejscowości osoby, które wyjeżdżały do dużych miast robić dużą karierę, dużo pracowały, często po wielu latach wracają, bo tęsknią za spokojem właśnie, takim zwolnieniem troszeczkę tempa, tak jak słuchacze tu mówili o tym mieszkaniu na wsi i pracy, tak? Y i e, myślę, że w dużych miastach też, jak obserwując, nie wszystko musi być tu bo jednak e, A tu pełna zgoda. Przyroda, przyroda, zieleń działa uspokajająco nawet na tych, którzy po prostu nie mogą też na tej działce pracować. Nie, no myślę, że w takim mieście w stu z betonu to, to po prostu nie dałoby się żyć. Myślę, że każdy nawet naj, najbardziej zagorzały mieszczuk w końcu by zwariował i tyle. No to jeszcze pani Stanisława. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miła dyskusja i chciałabym dorzucić taką uwagę, że działki nie są wymysłem PRL-u, tylko w latach 30. na przykład to miasto, z którego dzwonię Stalowa Wola, było budowane. Tam były zaplanowane domki albo takie piętrowe, a również dwupiętrowe, ale wszędzie między tymi blokami były dosyć spore ogrody. To się nazywało ogródki. I były potem no, w czasie wojny, ja, ja się po wojnie urodziłam, także ze słyszenia słyszałam, że to były bardzo wypielęgnowane y, ogródki, ale już jako dziecko pamiętam, że każdy taki ogródek to, to było prawie dzieło sztuki albo wspaniała część użytkowa. Niektórzy tam mieli wszelkiego rodzaju warzywa, niektórzy mieli altanki, róże, przepiękne, pnące róże. To byli ludzie, też nie z prl bo to byli ludzie w wieku takim, jak to w się to, to, dobrze, to ja się tak. ja się w takim razie muszę wytłumaczyć. Oczywiście y, ta tradycja Tradycja działek to jest jeszcze tradycja z drugiej RP, z czasów międzywojnia. Natomiast mówiłem o argumentach, które po 89. w latach 90. można było bardzo często usłyszeć, że to jest relikt minionej słusznie epoki, nie ma co tych działek dalej utrzymywać. I takie głosy bardzo często rozbrzmiewały. I do dziś coś takiego można usłyszeć i tylko o to mi chodziło. No i teraz na koniec wracamy w takim razie do naszego gościa. Przypomnę pani Hanna milewska Wilki Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Pani Hanno, jaką rolę w takim razie dziś te ogrody działkowe pełnią? Bo mówiła Pani, że pierwotnie to były kliny napowietrzające, no ale wtedy te nasze miasta wyglądały zupełnie inaczej, miały zupełnie inny rozmiar. Dziś te kliny to bardzo często są rzeczywiście no, centra naszych miast. To dalej działa? To dalej ma znaczenie? W dużej części te kliny nadal działają. W części zostały zabudowane, ale one nadal działają. Ale to, co na pewno Państwo odczują, to jest to, że ogrody działkowe jako taka oaza dużej zieleni schładzają nam okolice, po prostu się nie nagrzewają, tak jak osiedla mieszkaniowe, jak budynki, jak asfalt i wszystkie te betonowe elementy. W związku z tym naprawdę i w samym ogrodzie i w sąsiedztwie takiego ogrodu działkowego po prostu będzie chłodniej. No i druga rzecz to to, co państwo mówią. To jest taka bioróżnorodność, jak to się teraz ładnie nazywa, a to jest po prostu miejsce, gdzie mamy ptaki, gdzie mamy różne stworzenia i mamy różne gatunki roślin. Dla części osób będzie istotne, żeby mieć swoje owoce, dla części osób będzie istotne to, że spojrzą na, na motyle, na, na ptaki. E, tak, taki komfort psychiczny również dają nam tereny zielone. I uważam również, tak jak tutaj, no, zdaje się, że nie było dzisiaj głosów negatywnych. Nie, chyba, chyba żaden zaskoczone. się nie pojawił. E, z badań dotyczących w ogóle rynku nieruchomości mieszkaniowych, tego, gdzie wybieramy, co jest dla nas ważne, okazuje się, że bardzo i coraz bardziej cenimy to, żeby w okolicy była zieleń, ale nie taka zieleń przystrzyżona przy chodniku, tylko taka zieleń, w którą możemy wejść, w której właśnie będziemy jakby otoczeni tą przyrodą, więc te ogrody działkowe zaczynają, że tak powiem, zaspokajać trochę inne potrzeby może niż jeszcze kiedyś, ale my do tej przyrody ciągle chcemy wracać. No i woda, no, z tą wodą mamy problem, ogrody, ogrody działkowe jednak również pełnią taką funkcję, retencji, czyli że jeżeli mamy bardzo ulewne deszcze, coraz częściej się takie zdarzają w sytuacji, że są po prostu bardzo silne burze z, z ulewnym deszczem, takie ogrody również są miejscem, dzięki któremu może nie zalewać sąsiednich osiedli mieszkaniowych. Czyli ta woda nie idzie do kanalizacji i jej nie przeciąża, tylko po prostu wchodzi w glebę, czyli tak jak powinno to normalnie tak, wyglądać. czyli mamy po prostu, wracamy do tego, że może być tam chłodniej. Pani Hanno, bardzo, bardzo dziękuję. Hanna Milewska-Wilk. Myślę, że jeżeli chodzi o ten chłód w mieście, to jest tym bardziej istotne, patrząc na to, co dzieje się z naszym klimatem. Ale ten wątek już zamykamy. Teraz bardzo szybko spoglądamy na to, co po godzinie 14, czyli folder ulubione. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś po godzinie 14 poznamy nowego komisarza Aleksa. Oczywiście jest to duże uproszczenie, bo komisarza Aleksa znamy od wielu, wielu lat, ale poznamy jego nowego właściciela. Opiekuna. Mowa o bardzo popularnym serialu, który można oglądać w telewizji polskiej. Zapraszamy. Ja Przepraszam, bo ja tak się zawiesiłem, bo bardzo jestem ciekaw, któż to? No to posłuchaj, Zostań, że. Nie wyłączaj radia już. To muszę córce powiedzieć, żeby słuchała, bo ona uwielbia ten serial. Tak? Tak. To nie, jest mówię ten, poważnie, To naprawdę. jest to bardzo ciekawa, jak przyjęła tę zmianę, bo wcześniej był Marcin Rogacewicz, tak. a mhm. teraz jest Karol. Mhm. Teraz jest Karol i no nie wiem, myślę sobie, że może być lepszym opiekunem. Barekce. No dobrze, to przekonamy się w takim razie. To wszystko po godzinie 14.00. Jedynka. Polskie Radio. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a tym fason pasuje mniej. Na się wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra Czekają ludzie jak w to skąd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 który zawiera niezbędny dla kości wawni witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo, nie daj się złamać zdrowid. Cześć, tu Robert Burniejka. Dziś potrenujemy niskie ceny. Media Ekspert bierzesz produkt. Dwa, trzy, cztery.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Na trasie ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski a Jasionka doszło do wypadku samochodu ciężarowego i auta osobowego. Do tego zdarzenia doszło na kilometrze 460 na wysokości miejscowości Stobierna. Jedna osoba została tam ranna, droga jest zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy na starą 19. Na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim bez zmian pomiędzy Skarżyskiem Kamienną a Kielcami niedaleko węzła Barcza zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj trasa ekspresowa S7 jest zwężona w kierunku Krakowa. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest krajowa 74 w województwie łódzkim pomiędzy Wieluniem a Bełchatowem niedaleko miejscowości Borowiny. Tutaj z kolei na kilometrze 72 doszło do wypadku auta osobowego i cię Żarówki, ruch kierowany jest na objazd, na trasy lokalne. Zakorkowany jest małopolski odcinek autostrady A4 pomiędzy balicami a węzłem Kraków-Tyniec w stronę Rzeszowa. Ale przybywa samochodów także w przeciwną stronę, pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany. Spore spowolnienia utrzymują się też na innych trasach w regionie, chociażby na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Gorlic, także na krajowej 75 na północy. Północ od Nowego Sącza oraz na Krajowej Siódemce na wysokości Jabłonki i Hryżnego. Jeszcze ekspresowa ósemka w Warszawie. Tutaj dużo cierpliwości przyda się pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego w stronę Białego Stoku. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.